Don't stop! Świadczę ci przysługę i szybko zakończę tę walkę. Nie ty ją zakończysz, ale ja. Pierwsze uderzenie pewne zwycięstwo! <sumpery> <tryk> wow, co się dzieje z jego ciałem? Ale dziwa. Chciałbym umieć coś takiego. Mam niezwykle miękkie i elastyczne kości i mogę je kontrolować przy pomocy czakry. Samą czakrą? Ojej. Im bardziej próbujesz się uwolnić, tym mocniej cię duszę. Nie wiem, co tam masz, ale dopóki cię trzymam, to bez znaczenia. Ty głupcze! On mu chyba skręcił kark! I co z tego? Oh. Co za głupiec! Szkoda, że się nie poddał! Ale cóż! Teraz moja kolej. Pożegnaj się ze światem. To tylko lalka! Prawdziwie ninja cały czas ją kontrolował! To władca marionetek! panuje nad nią używając czakry z dłoni Wystarczy, poddaje się. Mało brakowało, a przerwałbym walkę w połowie. Dobrze, że tego nie zrobiłem. Ponieważ przeciwnik nie jest w stanie dalej walczyć, zwycięzcą zostaje Kankuro. Dwóch na jednego to cios poniżej pasa. Przecież to nie fair, Kakashi-sensei. To nie do końca tak. To była marionetka, a nie drugi ninja. Tak, to tylko Jutsu władcy marionetek. On kontroluje marionetki czakrą. To jedno z narzędzi ninja, tak jak Shuriken. Każdy z tu obecnych potrafi świetnie panować nad czakrą. Myślałam, że moje zdolności dadzą mi przewagę nad innymi, ale myliłam się. Potyczka kunoichi! Poważna sprawa! Hmm. I no! Ale ty jesteś nerwowa, Sakura. Wiem czemu. Nawet Sasuke sobie nie poradził. A przecież on jest taki dobry. Nie spodziewałaś się, że przegra? Szczerze mówiąc, nie chcę nawet myśleć, co będzie, jak ty staniesz do walki. Byłoby lepiej, gdybyś zrezygnowała, nie sądzisz? Nawet nie próbuj ze mną walczyć. Jeśli przetrwałam wtedy, to i teraz sobie poradzę. Nie zrezygnuję. Nigdy. Oh. Już się nie mogę doczekać. Kontynuujmy. Czas zacząć czwartą walkę. Nieważne, kogo wybiorą, będzie to dwójka dziwolongów, Jest tu ich cała masa. I kto to mówi? Słuszna uwaga. Ej, odczep się! <śmiech> to chyba zły moment na śmiech. Że będę walczyć z Tobą. Przynajmniej jeszcze nie na tym etapie. Nie spodziewaj się taryfy ulgowej. Ze wszystkich ludzi, na których mogła wpaść Ino, musiała być to akurat Sakura dno. Mam nadzieję, że Ino wyjdzie z tego całą. Wszyscy miejmy nadzieję. I co teraz, Ino? Dawaj, Sakura! Uda ci się, Kumalski! Zaczynamy! O nie! Wiedziałem! Sakura normalnie nie daje szans, Ino, w tej walce! Co za głąb! Jak mnie nazwałeś? Chcesz się bić? Proszę bardzo! I tak przegrasz. Za kogo ty się uważasz? To wszystko? Tylko na tyle stać kunoichi w walce wręcz? Co? I wcale nie chodzi o to, że to dziewczyny. He? One się po prostu oszczędzają. W walce płeć jest zupełnie bez znaczenia. Ha? Eee... Oszczędzają się? 哈哼 <啊! S 1> <laughs> No i ci mają naprawdę trudne zadanie. Nie dość, że muszą poznać ninjutsu, to na dodatek powinny posiadać szeroki wachlarz wiedzy. Będąc na terytorium wroga, musicie zachowywać się dokładnie tak jak on. Tylko wtedy zostaniecie dobrymi szpiegami. Dzisiaj zajmiemy się kompozycjami kwiatowymi. A teraz pójdźcie na łąkę i zbierzcie najpiękniejsze kwiaty. Dobrze, biorąc pod uwagę, że twoje imię oznacza kwiat wiśni. Patrz, to proste. Wytłumaczę ci, dobrze? Aha. Najpierw trzeba znaleźć główny kwiaty do bukietu. Potem zbierasz kolejne, które będą podkreślać jego piękno. Kwiaty muszą się uzupełniać. To naprawdę łatwe, kiedy opanuje się kilka sztuczek. Na przykład, e, spójrz. O, widzisz te piękne kosmosy? Jeśli wybierzesz je na główny element kompozycji... To ich urodę podkreślą saźce, które zebrałaś Kosmosy są nazywane kwiatami jesiennej wiśni Jesienią wyglądają cudnie Ich nazwa pochodzi od słowa oznaczającego harmonię Komponują się z innymi kwiatami Z nimi każda z jesiennych traw będzie wspaniale wyglądała w bukiecie Wyglądam teraz tak ładnie jak kosmosy? No powiedz, ładna jestem? A... A... Tak, jejku, długo nad tym myślałaś. <śmiech> proszę, proszę, widzę, że się dobrze bawisz. Wielko czoła. Już jesteś tylko beznadziejną małą dziewczynką, Sakura, więc nie udawaj nie wiadomo kogo. Kapujesz! Ami! Oj, przepraszam, ale twoja głowa jest tak pusta, że pomyliłam ją z wazonem i chciałam włożyć do niej kwiaty. Aina! To jest tojad, kwiat Shinobi. Chyba nie jest aż tak trująca, ale mimo to powinnaś go raczej wypluć, jeśli ci się uda. <śmiczy phosphate> nie powiedziałam, że tylko korzeń jest trujący. No jest super. Wie praktycznie wszystko. Ładnie się ubiera i jest taka ładna. Radzi sobie nawet z Shuriken A jej ninjutsu jest świetne W porównaniu z nią jestem nikim Hej, co się stało? I no, więc jeśli ty jesteś kosmosem To ja jedynie sadźcem Dlaczego tak mówisz? Y Cóż Pomyślmy. Właściwie to nie sądzę, żebyś w ogóle była kwiatem. Jesteś jeszcze Bąkiem, które rozkwitnie. Eee, eee, tak, masz rację. Eee. Ino. A? Nie będę z tobą walczyć o sasukę! Co ty powiedziałaś? Nie jestem już słabą, biedną dziewczynką! Nie dorastasz mi do pięt i nie jesteś w typie sasukę! Świnko! Ino! Sakura! Lepiej uważaj! Czy ty zdajesz sobie sprawę, co wygadujesz? Nie przeciągaj struny wielkoczoła! Słyszeliście to? To było okropne. Chyba przesadziła, no nie? Ale ją wkurzyła. Nigdy nie widziałem tak groźnej Ino. Hmm. Tak, ale tu chodzi o coś więcej. A? Sakura nie jest kimś, kto z przyjemnością obrzuca przeciwnika błotem i bezlitośnie rani czyjeś uczucia. Nie podoba jej się, że Ino nad nią się lituje i nie walczy naprawdę. Więc jestem pąkiem, który nie zakwitł, tak? Powiedz mi yy, i no co y, co mówisz? Czemu dałaś mi tę wstążkę? Co to miało znaczyć? E, właściwie to powiedzmy, że pomyślałam, że byłoby wielką stratą, gdybyś nigdy nie rozkwitła. Smute, gdy kwiaty nie zakwitają, nigdy nie wiadomo, czy ten pąk. Pong... nie stanie się kiedyś kwiatem piękniejszym, nawet od kosmosów. Dziękuję! Hej, chodź! Musimy dokończyć zadanie. Dobrze. Co się stało, Sakura? Yy, piasek wpadł mi do oka, gdy upadła. <śmiech> Nie zdaraz z ciebie. Ino, <śmiech> zawsze starałam się żyć zgodnie z tym, co mi kiedyś powiedziałaś. Wierzyłam, że jeśli będę tak postępowała, to uda mi się. Uda mi się zostać pięknym kwiatem, a nie jedynie jego zalążkiem. Naśladowałam Cię, bo zawsze chciałam być właśnie taka jak Ty. Byłaś dla mnie przykładem. Dałaś mi cel, do którego mogłam dążyć. To dzięki Tobie doszłam tak daleko. Dzięki Tobie jestem tutaj. Ale nie chcę, byś mi dawała fory. Czas, żebym cię pokonała. Jeśli jednak nie walczysz na 100%, to walka nie ma sensu. Co... Co się do licha dzieje? Co masz na myśli? Dlaczego one tak długo na siebie patrzą przed walką? Hmm... Nie rozumiem, że jest w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o Sasuke. Cóż, Naruto, rywalizacja to skomplikowana sprawa. Nie, żebym coś o tym wiedział. Hmm? <śmiech> o, siemanko! No, czegóż innego mógłbym się spodziewać po moim odwiecznym rywalu, niż kolejnego bezsensownego stwierdzenia. Nie znoszę, kiedy jest taki opanowany! Nie zgadniesz? Trafiłam z Sasukę do jednej drużyny. Dlaczego mi teraz o tym mówisz? Nie przegram z Tobą. Już nigdy, Ino. Bardzo się cieszę, Sakura. Bez względu na wszystko, ja także z tobą nie przegram, wiesz? Wstążka. Oddaję ci ją. To prezent. Ona ma spinać twoje włosy. Opaska powinna być przecież na czole, no nie? Postanowiłam wyjść w końcu z twojego cienia, Ino. Kiedy ta opaska trafi na moje czoło, stanę się wówczas... prawdziwym shinobi. Dobry plan. zatem powodzenia hm. rozumiem sakura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 Kiedy ona stała się tak silna? Będzie trudniej niż sądziłam. Spodziewałam się, że Ino będzie świetna, ale nie zamierzam przegrać. Za żadne skarby! Nie mogę uwierzyć! Siły są wyrównane! Nie jestem tym, kim dawniej. Jestem silniejsza! Następne, Następne uderzenie, uderzenie będzie, będzie decydujące! W następnym odcinku! Ostateczna walka! Nie przegram tego pojedynku, choćby miał być ostatnim w moim życiu!